Poradnik konsumenta. Monika Stankiewicz, witam Państwa w kolejnej audycji Poradnik Konsumenta. Jest z nami powiatowy rzecznik praw konsumenta Zenon Królik. Witam Pana. Witam serdecznie panią redaktor, witam serdecznie państwa. Drodzy słuchacze, dziś w audycji powracamy do tematu sprzed tygodnia, czyli będziemy mówić o zakupie auta z drugiej ręki. Na początek proszę powiedzieć, czy zgłaszają się do pana konsumenci, którzy przy zakupie takiego auta zostali wprowadzeni w błąd, czyli sprzedający celowo oszukał ich zatajając faktyczny stan auta? Tak, panie redaktor, bardzo często zdarzają mi się przypadki, że zgłaszają się do mnie zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy, którzy przy zakupie samochodów używanych zostali wprowadzeni w błąd, szczególnie jeżeli chodzi o kwestie co do jego stanu technicznego pojazdu. Chociaż bywają sytuacje również co do stanu tutaj prawnego. Jeżeli okaże się, że sprzedający oszukał nas świadomie, prawo będzie leżało po naszej stronie. Jeżeli chodzi o tego typu kwestie, iż sprzedający Świadomie wprowadzi w błąd kupującego, a błąd ma przede wszystkim na celu tutaj do osiągnięcia własnej korzyści majątkowej, to jest to proszę Państwa przestępstwo, za które kodeks karny przewiduje dotkliwą karę od 6 miesięcy do lat 8. I sąd może też wymierzyć oszustowi grzywnę, a na wniosek pokrzywdzonego nakazać naprawienie wyrządzonej szkody. Udowodnienie oszustowi winy nie jest trudne. Wystarczy wykazać, że przez oszustwo chciał się wzbogacić. Chciałbym zwrócić tutaj uwagę, że udowodnienie oszustwa wymaga przede wszystkim wykazania, że sprzedający działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Nie ma znaczenia, czy faktycznie ją osiągnął. Wystarczy, że podejmował taki zamiar. Oraz, że zastosowane przez oszustwa Nieuczciwych środków pogorszyło sytuację majątkową pokrzywdzonego. Na przykład cofnięcie licznika w samochodzie ma na celu zwiększenie, przede wszystkim, proszę Państwa, atrakcyjności auta, a co za tym idzie podniesienie jego ceny. Zapłata pod wpływem błędu wyższej ceny, gdy wartość rynkowa auta jest faktycznie niższa. Powoduje zaś uszczuplenie majątku kupującego. I drugi przykład. Jeśli samochód brał udział w kolizji czy w wypadku drogowym, to wówczas taki samochód, jeżeli się weźmie cenę rynkową, jest znacznie ta cena niższa od pojazdu, który nie był dotknięty tą wadą. Na koniec dodajmy, że takie oszustwo jest ścigane, proszę Państwa, z urzędu. Nie jest zatem potrzebny formalny wniosek pokrzywdzonego. Musi on natomiast powiadamiać organy ścigania, jeżeli uważa, że padł ofiarą oszustwa. I ja miałem takie przypadki u siebie, gdzie... Osoby zgłaszały się do mnie z tego typu problemami i mianowicie takie zawiadomienia w ubiegłym roku do organów ścigania przeze mnie były kierowane. Powiedział pan, jak teoretycznie to wygląda, a jak w praktyce wygląda sytuacja, kiedy okaże się, że sprzedający działał na niekorzyść kupującego, aby właśnie się wzbogacić. Jakie pierwsze kroki konsument powinien podjąć? Gdzie dokładnie zgłosić ten fakt? No przede wszystkim, proszę państwa, jeżeli chodzi o kwestie, tak jak powiedziałem, cofnięcia licznika. Jeżeli stwierdzi i, i, i widocznie będzie widać, tak jak powiedziałem, po oznakach, w poprzedniej audycji rzeźby y, bieżnika, y, na przykład, że pojazd ma 10 tysięcy przebiegu, a, a okaże się, że opony są całkowicie zjechane. To jest taka pierwsza wskazówka. Po drugie, jeżeli został cofnięty licznik, więc w tej sytuacji możemy pojechać na stację diagnostyczną, dokonać oceny stanu technicznego tego pojazdu, dokonać również weryfikacji, czy była ingerencja osób trzecich właśnie w układ pomiarowy. Jeżeli jest dana stacja diagnostyczna i do tego jeszcze rzeczoznawca wskaże, iż pojazd dotknięty był tą wadą, czy choćby nawet, tak jak powiedziałem, samochód brał udział w kolizji lub w wypadku drogowym, i tutaj rzeczoznawca na podstawie pomiaru grubości lakieru może stwierdzić, czy pojazd brał udział przede wszystkim w takim zdarzeniu. Napisze stosowną opinię. I mając te dokumenty uprawdopodobniamy uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa i kierujemy sprawę do prokuratury do organów ścigania. To wszystko w dzisiejszej audycji Poradnik Konsumenta. Do tematu kupna auta z drugiej ręki powrócimy w audycji za tydzień. Monika Stankiewicz do usłyszenia. Była to audycja Poradnik Konsumenta. Na kolejną zapraszamy za tydzień.